Przykazania Almy dla Helamana, jego syna, rozdziały 36 i 37. Rozdział 36. Alma opowiada Helamanowi o ukazaniu się anioła i swym nawróceniu. Alma cierpiał męki duszy skazanej na potępienie i błagał Jezusa o zmiłowanie. Gdy narodził się Bogu, radość przepełniła mu duszę. Widział zastępy aniołów sławiących Boga Dzięki objawieniu słowa Almie Wielu narodziło się Bogu Zakosztowało tej samej radości I widziało na własne oczy to, co widział Alma Posłuchaj mnie, mój synu Albowiem przysięgam ci, że jeśli będziesz przestrzegał przykazań Boga Będzie ci on szczęścił na tej ziemi Pragnę, abyś jak ja Pamiętał niewolę naszych ojców Albowiem byli w niewoli i nikt, z wyjątkiem Boga Abrahama, Izaka i Jakuba, nie mógł ich wyzwolić. I On ich wyzwolił, gdy cierpieli. Oto, Helamanie, mój synu, jesteś młody, dlatego błagam Cię, abyś posłuchał tego, co powiem i uczył się ode mnie. Gdyż wiem, że kto zaufa Bogu, otrzyma pomoc w swych trudnościach, kłopotach i cierpieniach. I zostanie podniesiony ostatniego dnia Nie chcę, abyś myślał, że wiem to sam z siebie Bowiem moja wiedza nie jest doczesna, lecz duchowa Nie powstała w ludzkim umyśle, lecz pochodzi od Boga Jeśli nie narodziłbym się Bogu, nigdy bym tego nie wiedział Lecz Bóg objawił mi to przez usta swego świętego anioła Jakkolwiek na to nie zasługiwałem Albowiem szedłem razem z synami Mosjasza Zamierzając zniszczyć Kościół Boga Ale Bóg posłał swego świętego anioła By nas zatrzymał w drodze I przemówił on do nas niczym głosem grzmotu A ziemia zadrżała pod naszymi stopami I przypadliśmy do ziemi Przejęci strachem przed Panem I głos nakazał mi Powstań I powstałem I ujrzałem anioła i powiedział mi, przestań dążyć do zniszczenia Kościoła Boga, nawet jeśli sam pragniesz swej zguby. I stało się, że przypadłem do ziemi i przez trzy dni i trzy noce nie byłem w stanie przemówić, ani też nie miałem siły w nogach czy rękach. I anioł powiedział mi dużo więcej, co słyszeli moi bracia, ale ja już tego nie słyszałem albowiem gdy usłyszałem słowa przestań dążyć do zniszczenia Kościoła Boga, nawet jeśli sam pragniesz swej zguby, poraził mnie tak wielki strach i zdumienie, bo myślałem, że zaraz zginę, iż przypadłem do ziemi i nic więcej nie słyszałem. I doznawałem wiecznej męki, bowiem dusza moja cierpiała w największym stopniu udrękę wszystkich moich grzechów. Przypomniałem sobie wtedy wszystkie swoje grzechy i występki i cierpiałem za nie męki piekła. Wiedziałem, że działałem przeciwko memu Bogu i że nie przestrzegałem Jego świętych przykazań. Oto zamordowałem wiele Jego dzieci, a raczej doprowadziłem ich dusze do zguby. I tak wielkie były niegodziwości, które popełniłem, że myśl o tym, że stanę przed mym Bogiem, napawała mnie przerażeniem nie do opisania. Myślałem... Oby skazano mnie na wygnanie, obym przestał istnieć ciałem i duszą, abym nie musiał stanąć przed mym Bogiem i być sądzony za swoje czyny. I tak przez trzy dni i trzy noce cierpiałem męki duszy skazanej na potępienie. I gdy tak cierpiałem, dręczony wspomnieniem moich licznych grzechów, przypomniało mi się słowa Ojca, gdy nauczał o przyjściu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który... Zadość uczyni za grzechy świata Uchwyciłem się tej myśli I w sercu błagałem Jezusie, Synu Boży Zmiłuj się nade mną Który jestem w otchłani goryczy Skrępowany wiecznymi łańcuchami śmierci I gdy to pomyślałem Nie pamiętałem więcej o ból Ani nie dręczyło mnie więcej Wspomnienie moich grzechów Jak wielka była moja radość Jak cudowne światło, które zobaczyłem Duszę moją przepełniła radość silna, jak silny był mój ból. Mówię Ci, mój synu, że nie ma nic tak straszliwego i pełnego goryczy, jak moje ówczesne cierpienie. A z drugiej strony mówię Ci, mój synu, że nie ma nic tak cudownego i słodkiego, jak radość, której doznałem. Myślałem, że zobaczyłem wtedy, tak jak nasz ojciec Lechi, Boga, siedzącego na tronie, w otoczeniu niezliczonych zastępów aniołów, śpiewających i sławiących swego Boga, i moja dusza pragnęła znaleźć się tam z nimi. Jednak ciało moje odzyskało siłę i powstałem. I powiedziałem ludziom, że narodziłem się Bogu. I od tego czasu aż do teraz nie ustawałem, trudząc się, by doprowadzić innych do nawrócenia, aby zakosztowali tej samej niezmiernej radości, co ja, aby także mogli narodzić się Bogu i być napełnieni Duchem Świętym. I teraz, mój Synu, Pan daje mi wielką radość, gdy widzę owoc moich trudów. Albowiem dzięki Słowu, które mi objawił, wielu narodziło się Bogu, zakosztowało tej samej radości, co ja i widziało na własne oczy, jak ja widziałem. Dlatego wiedzą, tak samo jak ja, to, o czym mówiłem. A co wiem, pochodzi od Boga. Bóg. Pomagał mnie we wszelkich trudnościach, kłopotach i cierpieniach. Wyzwolił mnie z więzienia, z więzów i ocalił mnie od śmierci. Ufam Mu i On mi przyjdzie z pomocą. I wiem, że dzięki Niemu zmartwychwstanę ostatniego dnia, by żyć z Nim w chwale. Będę oddawał Mu chwałę na wieki wieków, gdyż wyprowadził naszych ojców z Egiptu i sprawił, że Egipcjan pochłonęło Morze Czerwone. Swoją mocą zaprowadził naszych ojców do ziemi obiecanej i wyzwalał ich wiele razy z niewoli. Wyprowadził naszych ojców z Jerozolimy i swą wieczną mocą wyzwalał ich wiele razy z niewoli aż do teraz. Zawsze będę pamiętał ich niewolę i Ty, tak samo jak ja, powinieneś to pamiętać. Ale to nie wszystko, mój synu. Powinieneś wiedzieć, tak samo jak ja wiem, że jeśli... Będziesz przestrzegał przykazań Boga Będzie Ci On szczęścił na tej ziemi Wiedz także, że jeśli nie będziesz przestrzegał Jego przykazań Zostaniesz od Niego odsunięty I jest to według Jego Słowa